Opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście Opiwie. Za mikrofonem Mateusz Bajuszewicz. oraz Łukasz Stoś. Witam serdecznie Łukaszu. Cześć, witam. Który ty już raz u mnie jesteś? Nie mam zielonego pojęcia. No z czwarty, może gdzieś tak będzie. Czwarty, trzeci, piąty. Nie liczyłem tego. Chyba czwarty. Ale, ale fajnie, że wpadasz. No zawsze, zawsze to jest przyjemniej z kimś porozmawiać, niż samemu gadać do tego mikrofonu. Ja myślę, Dziś... że przyjemnie jest z kimś wypić piwo. No, to zdecydowanie. Ale często jak pijemy piwo, to jest to bez mikrofonu. Najczęściej. Dzisiaj Amber Boy. Piwo, które już jakiś czas na rynku jest. No, ale w Szczecinie niestety się pojawia ze sporym opóźnieniem. No i to kuleje ten nasz szczeciński rynek piwny, jeżeli chodzi o nowości przynajmniej, bo pojawiają się naprawdę późno, ale w sumie dobrze, że w ogóle się pojawiają. Tak, na Rolling Jacka też długo czekaliśmy. O, zdecydowanie długo. Dużo za długo, ale w końcu się doczekaliśmy, no i chyba teraz nie ma z nim problemów u nas w Szczecinie. Tak mi się wydaje no ciężko mi powiedzieć, bo jak byłem teraz w Elysium, to to nie mieli był tylko Amber Boy nic więcej, ale chyba na Manhattanie tam ja może tam, ja jeszcze tam jest Mhm. dobra, Amber Boya udało się dostać o, od razu cztery butelki wziąłem, bo w sumie nie było tego piwa zbyt dużo było pięć butelek, stwierdziłem, że biorę od razu to co jest bo jeżeli mi zasmakuje, to będę chciał wrócić, no i wtedy niestety nie będzie już tego piwa. Ja się cieszę, że o mnie pomyślałeś i też mi kupiłeś. E, pewnie. Kasę oddajeś także nie ma problemu. <laughs> podoba Ci się? Amberboy, tak wizualnie etykiety? No, wizualnie kapsy. to każda chyba etykieta z Alebrowaru mi się podoba. Są bardzo oryginalne. Wyróżniają się na pewno na sklepowej półce. No. Jeżeli chodzi o te piwa, to z pewnością. Ale czy ładne są? Są oryginalne. <głos> bardzo dyplomatyczna odpowiedź mi. Ten Amber Boy, w uważam, że on taki niczego sobie jest, ale no, ale Rowing Jack mi się bardziej podobał. Chociaż tutaj ta nasycona czerwien jest bardzo fajna i, i kapsel czerwony pasujący do piwa również, ale mimo wszystko jakoś... Rowing Jack to dla mnie pozostaje na razie najładniejszym piwem. Na pewno się wyróżnia na półce. Jest bardzo widoczny. No, na pewno. Jest, jest, jest to ci chyba... Traci no. spadnie. No tak się boję właśnie. Jest to chyba najtańsze piwo z Alebrowaru, jakie udało mi się kupić, ponieważ 5,90 za bytalkę. W Szczecinie? W Szczecinie, Nie, tak. E... To jest chyba niewiele niewiele, za Rowing Jacka siódemkę chyba tak, płaciłem. Tak, ja płaciłem na Manhattanie 7 zł. Ja, te, ja też na Manhattanie kupowałem 7 zł za Rowing Jacka, za Black Hop też 7 zł, nawet za Lady Blanche, za tego Vita też 7 zł. No a tutaj 5,90. No ale w sumie piwo też jakby nie ma tak bogatego zasypu jak Rowing Jack, ponieważ jest mniej tutaj słodów użytych, mniej chmieli. Także może i stąd wynika różnica w cenie. Piwo to dwunastka zwykła, dwunastka, tak jak wiele Pilsów jest dwunastką, 5% alkoholu, czyli też, też niewiele, no i IBU, które jak na to jest zaskakująco niskie. Szczególnie jak mamy porównać to z Realme Jackiem, gdzie IBU miało 80%. No, myślę, że to by było niesprawiedliwe porównanie i, i z góry byśmy mogli wyłonić zwycięzcę. Tak, zupełnie inne piwo. Tak, ja bym to piwo bardzo chętnie porównał z innym Amber Alem, którego piłem i był to Ralar Amber Ale z browaru Agir i norweskie. Genialne piwo, no rewelacyjne. Jestem ciekawy, czy Amber Boy będzie mu w stanie dorównać. Szczerze mówiąc, Obawiam się, że może nie podobać. Tak dobre tamto piwo było. No ja niestety nie będę miał porównania. Jak masz takie dobre piwa, to rzadziej zapraszasz. No, niestety tak się złożyło, że... No prawda, i mi też nie wysyłają piwek tak jak tobie. No, a tutaj to jest ten plus bycia blogerem, ale miałem to piwo dwa razy. Tylko, że to było jakieś między pierwszym a drugim, to było pół roku e, różnicy, bo dostałem dwie paczki, w dwóch paczkach on był i Super, naprawdę bardzo miłe wspomnienia. Ale co, może, może jeszcze skład przeczytajmy, jakie to piwo ma. Bo w słodach jest Pale Ale, pszeniczny, wiedeński, Cara Red, cara pills, No i chmiele amerykańskie: Cascade, Columbus, Willamate. Oczywiście na drożdżach górnej fermentacji, no w końcu, ale browar to póki co tylko górna fermentacja. Brzmi zachęcająco? Myślę, że tak. Zawsze lubię spróbować czegoś nowego. Otwieracz mamy jakiś, czy nie? Mamy dwa chyba nawet. Z manufaktury? Resztę chyba w końcu wyniosłem, także... Czyń honory. Proszę. Zrób to za mnie. Niech będzie. Ale otwórz swoje, a ja swoje otworzę. <głos> Sam. Nie ma tak dobrze. No, pachnie, ale browarowo. Hmm, cascade. Uwielbiam tak. to. Zapach jest taki chyba słodki lekko. A nie czułeś takiego uderzenia chmielu? Jakiejś żywicy? O, na pewno nie, tak jak przy Rowling Jacku. No, na pewno nie. Ale co, przelewamy chyba do szklanek, bo jestem ciekawy bardzo kolor tego piwa. Zapach mi się podoba. Jankę mam na razie ładną. No ja mam pół szklanki piany. <śmiech> Wygląda dobrze. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było. Niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. Nieważne jakie piwo, ważne jaki podcast... Podcast o piwie. No, nagrywamy dalej. Piwo w szklance według mnie wygląda ciekawie. Ciekawie, ale ja jednak chyba wolałbym, żeby było takie bardziej klarowne, przejrzyste. No jest mętne, nie da się ukryć. Mnie to akurat nie przeszkadza, ale kolor, może tego piwa... kolor mógłby być trochę jaśniejszy. Dokładnie jaśniejszy, bo ostatnio piłem żytnie niefiltrowane świetne piło z Browaru Konstancin i ono było mętne mniej więcej tak jak Amber Boy, ale miało taki miedziano-pomarańczowy kolor, który był dużo jaśniejszy i był przepiękny, a tutaj taki brunatny, brązowy, no... Myślę, że możemy wrócić do tej piany jeszcze. No, do piany to według Piana mnie... Piana była fajna z początku, ale szybko opadła stosunkowo, ale była taka fajna gęsta. U mnie jest teraz taki no, kożuszek, że tak powiem. No ale co? Kożuszek jest i nie bardzo się zamierza rozpuścić. Ja mam tą szeroką szklankę z, ale, z alebrowaru, ten shaker ich, który chyba z kilogram waży. No i piwo wygląda bardzo, bardzo odpowiednio według mnie. Ten gatunek nie potrzebuje większej piany. Taka jest naprawdę dobra. To Coś ma wyglądać jak angielska ipa, czyli takie powiedzmy tylko okraszone pianą i więcej nie trzeba. Miniska niska piana nie przeszkadza. Aczkolwiek czasami fajnie jest taką mieć. W zapachu bogactwo chmielu amerykańskiego. Wyraźnie wyczuwalne. Może nie, nie To też taki... chyba znak rozpoznawczy, ale browaru. Tak, amerykańskie chmiele. Zapach oczywiście nie jest tak mocny jak w Rolling Jacku, no to nie ma co ukrywać, ale jest bardzo sympatyczny. Da się wyczuć chmiel w zapachu? Nie i w zasadzie owoce, chyba... Tak... Czujesz owoce? No właśnie tak nie do końca. Bardziej czuć chyba lasem? No wiesz co, taki takie leśny charakter tego piwa, ale to amerykańskie chmiele to w sumie stąd to wynika. Ale nie czuję na przykład karmelu w zapachu w ogóle. No, zapach taki, powiedzmy, skomplikowany chmielowo, ale mimo wszystko dosyć jednostronny. Tylko chmiel i w zasadzie w zasadzie nic więcej. Chyba przyznasz mi rację, że im częściej je wąchamy, tym bardziej chce się je wypić. A no racja. Zdrowie. <grycz> Zdrowie. Gorycz. Gorycz to fakt, ale, ale czujesz taką słodową słodkość, takie lekko malinowy smak. No nie wiem, czy to malina. Malinowy to to chyba nie jest. Mnie się tak kojarzy i no wow. Smak piwka jest przyzwoity, smaczne piwo. Na pewno nie będziemy żałować wydanych pieniędzy. No, na pewno. Można wyczuć taką lekką karmelowość, również lekki, bardzo lekki, przypalony smak. No i to wszystko sprawia wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia z takim ciemnym, delikatnym Rowing Jednak, jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym Rowing Zdecydowanie. No, Rowing już powoli staje się legendą. Mimo tego, że to piwo ile jest pół roku na rynku, ale no niszczy system kompletnie. Jak pierwszy raz próbowałem Rolling Jacka, to wtedy nie chciałem być innego piwa, dosłownie. Piwne przeżycia można podzielić na te sprzed i po Rolling Jacku. Miałem podobnie. Się. Ale jeżeli chodzi o Amber Boya, to uważam, że jest to bardzo dobre piwo. I na przykład... Gdyby to było piwo 2 3 razy tańsze, to ja bym nie widział jako moje takie regularnie pite piwo bardzo chętnie. Bo Obiadowe. Jest... Proszę? Obiadowe. Obiadowe, kolacyjne. Śniadaniowe. Nie przesadzajmy, ale... Dotracę trzeba iść. Albo na zajęcie. Tak, ale... Ogólnie piwo ma szalenie wyską pijalność jak dla mnie. Jest to smak, który mi bardzo odpowiada? No i nie jest to piwo zbyt mocno nachmielone, no bo nie oszukujmy się. Rowing Jack jest bardzo mocno, jest bardzo mocno nachmielony i to piwo się pije powoli, degustuje się, a tutaj taki Amber ja czuję, że mógłbym bardzo szybko wypić. Przypomnij mieliśmy taką sytuację z Rowling Jackiem czy z Imperium atakuje? Mówiłeś na początku, na pewno będziemy pić to piwo godzinę. To było z Imperium. Ile? 15 minut nam to zajęło, czy nie? Maksymalnie. Tak, i, i w sumie to jeszcze trzeci kolega był z nami, każdy miał swoje imperium i każdy duszki mnie wchłonął. To prawda. Ale to jakiś taki dzień był, że, że nie było czuć tego chmielu. Ale nie wiem, wydaje mi się, że Amber Boya byłbym w stanie wypić więcej niż Rowing Jacka. Możemy takie kiedyś sprawdzić. A staćcie? <laughs> Na takie testy zawsze. No. Nie, ale ogólnie Alebrowar ale robi bardzo dobre piwa. No i ten Amber Boy według mnie klasa. Na pewno Alebrowar trzyma klasę wciąż. Nie jest ono gorsze od pozostałych. Nie jest gorsze od pozostałych, ale <coughs> Rowing Jack jest lepszy, nie? Tak, zdecydowanie. Tak, ale bardzo, bardzo sympatyczne piwko i w sumie dobrze, że jeszcze po jednym mamy. Nie tam bardzo pasuje. Wysycenie. Mówiłeś, że czyta, czytałem, że... Że, rzeka. że dużo ludzi narzeka na wysycenie. Mi osobiście odpowiada. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem wysokiego wysycenia. No ja też nie. Nie przepadam strasznie. To zabija smak jednak piwa. Tak mi się wydaje. Znaczy zależy, na przykład z jakimiś tam pilsami czy pszenicami to akurat współgra, ale... Ale takie za wysokie a, a, ale to ale zabija nie. smak. Tutaj to tutaj zdecydowanie Według miejsca. mnie idealnie. Mm -hmm. no zobaczymy jak będzie przy końcu, bo też czytałem, że y, niektórzy narzekają, że przy końcu tego y, nasycenia brakuje. No, nasycenia nigdy za mało. Ale... Może warto wspomnieć o tym, że mamy piwo z tej drugiej ulepszonej warki. Ona była bodajże 15 października ważona, a piwo jest ważne do 20 listopada. No i w sumie chyba dobrze, że trafiliśmy na, to, na tą lepszą warkę. Według, według i konsumentów, i według twórców polepszoną. Także nie będziemy mieli żadnych nieprzyjemnych odczuć, ewentualnych nieprzyjemnych odczuć z Amberbojem związanych. Nie dane nam było porównać to do poprzedniej warki. z tą samą dostępność piw z ale w Szczecinie. No, to jest tak, że są słabo dostępne, a jak już są, to i tak się w dzień czy dwa wyprzedają. Widać, potencjał na rynku jest, no ale nikt jakoś za bardzo nie sprowadza tego piwa. A szkoda. Bardzo szkoda. No co, wystawiamy ocenę i chyba kończymy dzisiejszy odcinek. Smakowało? Wciąż smakuje, jeszcze nie skończyliśmy go pić. Ja myślę, że dałbym 9. Uuu, wysoko. No tyle to ja Jacka nie oceniłem. Jak to? Poza no. anteną. Pół chyba. A może 9? Nie pamiętam już dla mnie Robin Jack ma 10. No, można powiedzieć, że zasługuje. Ale myślę, że ja bym dał... No no dobrze, może za ten, e, za ten kolor to ja... Teraz mi przypomniałeś. <ścoughs> to może jednak 8,5 albo 8,75. Ja bym dał 8. Bo piwo jest no, bardzo, bardzo dobre, ale brakuje mu tej takiej cząstki rolling jacka, tej fenomenalności. Zazwyczaj się zgadzamy w e, ocenie, bez wcześniejszych konsultacji dzisiaj. dzisiaj no, mamy... ale to, o czym my dyskutujemy o różnicy pół punkta. No, ocena jest praktycznie taka sama. Ja i ty uważamy, że piwo jest bardzo dobre. Na pewno nikt nie będzie żałował, że je kupił. Na pewno. Tym bardziej, że to jest jedno. Póki co najtańsze piwo z, z alebrowaru, jakie nam się udało kupić, więc. Więc warto. No co to? Dziękuję serdecznie, Łukaszu, że wpadłeś, że towarzyszyłeś mi. Zawsze to. Ja lepiej dziękuję, pić. że mi kupiłeś piwo. Proszę bardzo. Zawsze to lepiej pić w towarzystwie. No i żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze. Do usłyszenia następnym razem. Na razie. Wpadniesz jeszcze kiedyś? Pewnie. W takim razie do następnego razu. Hej. Cześć. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com Opiwie po piwie brzuch rośnie.